Kownik Łukasz Ciepliński, żołnierz wyklęty, rocznik 1913, jeden z legendarnych przywódców Polski podziemnej i drugiej konspiracji, autor grypsów pisanych w komunistycznej celi, poruszającego źródła historycznego o jego ostatnich chwilach życia przed rozstrzelaniem w 1951 roku oraz o marzeniach o wolności i niepodległej Polsce. Jan Karski, o rok młodszy od pułkownika Ciepińskiego, prawnik, historyk, dyplomata, obywatel Polski i Stanów Zjednoczonych. Zasłynął jako kurier i emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego oraz świadek Holokaustu. Przez całe swoje długie życie przypominał, że ludzie nie mogą zapomnieć, co to jest Holokaust. Pułkownik Łukasz Ciepliński i Jan Karski, legendarni świadkowie naszej historii, ludzie, których życie było misją, jakie przesłanie pozostawili nam na przyszłość? Historia Żywa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 Rodzice mieli piekarnię i sklep kolonialny, był jednym z ośmiorga dzieci, został słuchaczem Korpusu Kadetów w Rawiczu, a po maturze w 1934 roku podjął naukę w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. W listopadzie 1936 roku rozpoczął służbę w 62. Pułku Piechoty w Bydgoszczy. Z czasem powierzono mu także dowodzenie Kompanią Przeciwpancerną. We wrześniu 1939 roku brał udział w bitwie nad Bzurą. Tyle pierwszych faktów biograficznych z życia naszego pierwszego bohatera, a jakie były jego dalsze losy? Łukasz Ciepliński urodzony w Kwilczu w Wielkopolsce należy do pokolenia tych, którzy musieli stanąć z bronią w ręku bronić odzyskanej w 18 roku niepodległości, kiedy ta w została zagrożona przez Niemcy hitlerowskie, a potem przez Związek Sowiecki i Łukasz Ciepliński wśród miliona blisko żołnierzy września 1939 roku. Jawi się jako postać z jednej strony typowa, z drugiej wyjątkowa. Wyjątkowa o tyle, że już w kampanii wrześniowej wykazał się niezwykłymi zdolnościami dowódczymi na niskim szczeblu. Był tylko młodszym oficerem, ale zdolnościami wystarczającymi, by zasłużyć na order virtuti militari, który przypiął mu osobiście generał Tadeusz Kutrzeba, dowodzący wojskami w bitwie nad Bzurą. Orderem odpiętym od własnego munduru do tego stopnia był pod wrażeniem generał Kutrzeba wyczynu Łukasza Cieplińskiego, wyczynu jakim było zniszczenie sześciu niemieckich czołgów z działka przeciwpancernego, którym kierował właśnie Łukasz Ciepliński. Wrzesień 1939 roku mówi prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Obywatele, wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki i tu u granic miasta zestrzelony przy pomocy kobiet wolskich. To jest siła narodowa, to jest siła ludu. I wierzę, że lud Warszawy, który tyle razy w historii dawał przykłady bohaterstwa, że ten lud Warszawy dzisiaj tak będzie umiał się zachować, tak pracować i tak dopomagać naszej sławnej Naszej kluczowej, naszej wielkiej, zwycięskiej, kochanej, najdroższej armii! Zwyciężymy! Po 28 września, po bitwie nad Bzurą Łukasz Ciepliński bierze udział w obronie stolicy, ale kiedy stolica kapituluje, nie idzie do niewoli, ale włącza się natychmiast do organizacji podziemnej, organizuje trasę przerzutową dla. Tych, którzy chcieli służyć dalej niepodległej Polsce na obczyźnie w wojsku formującym się we Francji. Przedostał się do Budapesztu. Organizuje dalej ten szlak, kiedy wrócił do Polski pod okupacją sowiecką. Został aresztowany przez policjantów ukraińskich i umieszczony w więzieniu w Sanoku. Skąd udało mu się zbiec na stronę generalnego gubernatorstwa, znalazł się pod okręgu rzeszowskim organizacji najpierw Orła Białego, a potem kiedy ta połączy się z Związkiem Walki Zbrojnej, obejmie funkcję komendanta obwodu Rzeszów ZWZ-u, czyli późniejszej Armii Krajowej. I właśnie pod jego dowództwem obwód rzeszowski później podokręg Rzeszów AK, stanie się najlepiej zorganizowanym, jednym z najliczniejszych i najsprawniej dowodzonych w całej strukturze podziemnej armii krajowej. Podlegało Łukaszowi Cieplińskiemu blisko 20 tysięcy ludzi podziemnej armii. Wśród sukcesów jego podkomendnych można wymienić i bardzo szeroką zakrojoną akcję eliminacji kolaborantów kilkuset takich konfidentów gestapo zostało zlikwidowanych pod okręgu rzeszowskim, no ale przede wszystkim niezwykle ważna misja odkrywania, znajdowania na poligonach niemieckich elementów pocisków V1, V2. To było niezwykle ważne także dla próby przeciwdziałania tej tak niebezpiecznej broni. Mówi profesor Janusz Groszkowski. Ja miałem tą część sterowniczą radiową. Spotkałem się z fantastycznym postępem tych czterech lat wojny. To były już bardzo miniaturowe elementy. Liczbowe dane pomierzone tutaj to były komunikowane anglikom, telegraficznie. Natomiast schematy były mikrofilmowane i wysyłane lub wieloma łącznika, ale to już byli inni ludzie robili. Podziemna misja Łukasza Cieplińskiego rozwija się tak jak losy państwa podziemnego, a więc w 1944 roku przychodzi czas akcji burza, kiedy oddziały pod Okręgu Rzeszowskiego zorganizowane w 39. pułk piechoty strzelców lwowskich biorą udział w wyzwalaniu Rzeszowa. Ale oczywiście Armia Czerwona nie toleruje żadnych niepodległych sojuszników polskich na ziemi zajmowanej przez ofensywę sowiecką. Od połowy sierpnia jest jasne, połowy sierpnia 44 roku, że jedną okupację straszliwą, bezwzględną zastępuje inna, pociągająca za sobą nową formę zniewolenia. I dlatego Łukasz Ciepliński nie podporządkowuje się tym, rozkazom oddania broni, ujawnienia się, wstępowania do Ludowego Wojska Polskiego. Próbuje przy pomocy swoich podziemnych żołnierzy odbić wielu już aresztowanych hakowców zamkniętych w murach Zamku Rzeszowskiego. Ta akcja niestety się nie powiodła, ale Łukasz Ciepliński włącza się wkrótce potem, już w 45 roku, najpierw do organizacji NIE, tej najbardziej zakonspirowanej organizacji, która miała przygotować politycznie społeczeństwo polskie do oporu pod okupacją sowiecką, a potem przystępuje do zrzeszenia wolność i niezawisłość, zostając w 45 roku we wrześniu prezesem okręgu krakowskiego, a następnie komendantem obszaru południowego. Łukasz Ciepliński mógł się ujawnić, a jednak tego nie zrobił. Miał przecież żonę, dziecko, prowadził sklep włókienniczo-galanteryjny w Zabrzu i jednak mimo to nie złożył broni. Czy pana zdaniem kierowały nim pobudki, które były tak oczywiste dla jego pokolenia, że broni złożyć nie możemy, choć organizacja Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość była jednak ruchem oporu bez wojny i dywersji, organizacją, która miała działać politycznie na rzecz demokracji i tej w duchu zachodnioeuropejskim? Tak bardzo dziękuję, że Pani przypomniała istotę działania winu, czyli zrzeszenia wolności i niezawisłość. I jednocześnie charakter tej organizacji, który wymagał wśród osób przystępujących do niej, szczególnego przekonania, że warto tę walkę w nowej formie, kontynuować Ci, którzy mogą, ci, którzy są dostatecznie odważni, zdeterminowani, tak właśnie jak Łukasz Ciepliński kontynuują tę walkę w nowej formie. Sklep w Zabrzu, przeniesienie się w ogóle do Zabrza było elementem konspiracji, przykrywki, by zejść z oczu służb specjalnych państwa komunistycznego, które oczywiście szukały Cieplińskiego w Zabrzu. Łatwiej było mu przez pewien czas funkcjonować i przenieść tam kierownictwo w oparciu o zaufanych ludzi z Rzeszowskiego podokręgłaka ta działalność sprawiła, że kiedy UB aresztowało trzeci zarząd winu na czele z pułkownikiem Wincentem Kwiecińskim, to właśnie Łukasz Ciepliński stanie się nowym twórcą czwartego zarządu głównego winu. Przenosi jego siedzibę z Krakowa do Zabrza i niezwykle energicznie organizuje działalność antykomunistyczną, propagandową i wywiadowczą, łącząc ją z ekspozyturami zagranicznymi w kilku ważnych ośrodkach polskiej emigracji w Londynie, Paryżu, Monachium, w Rzymie. To był czas największego rozkwitu i największej energii w prowadzeniu tej podziemnej działalności. Niestety, 28 listopada 1947 roku Łukasz Ciepliński został aresztowany i poddany niezwykle brutalnemu śledztwu. Otwierając piąty dzień rozprawy przeciwko członkom komendy głównej winu. Przewodniczący po zamknięciu postępowania dowodowego udzielił głosu prokuratorowi. Wysoki sądzie. Na ławie oskarżonych zasiadła czwarta z kolei komenda główna wino. Zasiedli ludzie, którzy zgodnie ze zleceniem ich angloamerykańskich mocodawców przygotowywali wojnę. Zasiedli ludzie, którzy chcieli świat zatopić w morzu krwi. Łukasz Ciepliński został szefem czwartego zarządu głównego winu w styczniu, natomiast został zdradzony przez jednego ze współpracowników i aresztowany w listopadzie. Zatem ten jego epizod nie był długi, a może jednak był długi, biorąc pod uwagę to, co robił w tym czasie. Czy do tego aresztowania musiało dojść? Jeśli poznajemy bliżej strukturę aparatu terroru organizowanego przez sowieckich doradców w Polsce, jeżeli weźmiemy pod uwagę zatrzaskiwanie się, jeśli można tak powiedzieć, wszelkich szczelin w tym systemie totalitarnym, który był instalowany w Polsce od 1944 roku, to koniec 1947 roku musimy już uznać za moment, w którym trwanie dużej, rozbudowanej organizacji podziemnej było praktycznie niemożliwe, jeśli ta organizacja chciała naprawdę działać. Z tego punktu widzenia los Łukasza Cieplińskiego, czwartego zarządu, był nieuchronny. A jednak zdając sobie z tego sprawę, ludzie czwartego zarządu traktowali tę misję podtrzymywania ducha oporu, uświadamiania przeciwko komunistycznej manipulacji, przeciwko komunistycznemu zniewoleniu umysłów, uświadamiania społeczeństwa. Traktowali, on na pewno traktował tę misję jako pewnego rodzaju obowiązek znaku sprzeciwu wobec totalitaryzmu, który wydawał się odbierać wszelką nadzieję. Swoją odwagą, swoją determinacją starał się pokazać, że trzeba walczyć, że kto może, ten powinien opierać się nadal. To co mówię może brzmieć nieprzekonująco, patetycznie i pusto, ale jeśli czyta się Grypsy Cieplińskiego z więzienia, to trudno opanować wzruszenie, trudno przejść obojętnie wobec tego świadectwa najwyższego heroizmu, najgłębszego patriotyzmu i jednocześnie fundamentalnej wiary w sens Ofiary. Jeśli szydzimy z martyrologii, jeśli wyśmiewamy się z niej, to Łukasz Ciepliński obok wielu innych zresztą przedstawicieli jego pokolenia. Ale tak jak wcześniej przed nim Romuald Traugut, jak wcześniej przed nimi Walerian Łukasiński, w bardzo podobnych tekstach, bardzo podobnych słowach pisanych w więzieniu. Jeden jeszcze w czasach Mikołaja I, drugi, czyli Traugut, po powstaniu, czy w trakcie powstania styczniowego, a teraz Łukasz Ciepliński w sytuacji śmiertelnego zagrożenia, a nawet pewności wyroku śmierci, który jest na niego z góry wydany, nie przestaje podtrzymywać swojej żony, swojego syna, swoich towarzyszy broni w przekonaniu, że trzeba służyć dobru, prawdzie i sprawiedliwości, walczyć ze złem. Trzeba dążyć do rozwiązywania bieżących problemów na zasadzie idei chrystusowej. Trzeba służyć ojczyźnie i narodowi polskiemu. Trzeba przeciwstawić się temu, by świat nie zapadał się w nienawiści, brudzie i złej woli. To, co powiedziałem przed chwilą, to są fragmenty jednego z grypsów. Grypsów, które dochowały się wywiezione do Anglii i zwrócone stamtąd do Polski, oczywiście już w wolnej Polsce w XXI wieku. To jest naprawdę wstrząsające świadectwo niezłomnej woli, niezłomnego heroizmu człowieka, który był poddany najbardziej brutalnemu z możliwych śledztw. Był katowany tak bardzo, że no, nie był pewien, czy wytrzyma, czy uda mu się dotrwać do tego wyroku, który był nieuchronny od momentu, kiedy odmówił współpracy ze śledczymi. Tak, dotrwał. Podczas tego brutalnego, niemalże czteroletniego śledztwa, któremu był poddawany Łukasz Ciepliński, był taki moment, że zawarł on w cudzysłowie dżentelmeński układ z oprawcami, chcąc chronić swoich współtowarzyszy. Czy był naiwny, idąc na ten układ i przekazując jakieś informacje dotyczące winu? Szybko zresztą zorientował się, że, że został oszukany, ale no mimo wszystko taki układ zawarł. Czuł się odpowiedzialny za kilka tysięcy swoich podkomendnych w zamian za obietnicę uratowania ich życia. Był gotów wziąć udział w czymś, co u Becy nazywali grą wywiadowczą, czyli wciągnięciem w pozorną grę dalszych informacji, a w istocie dezinformacji pod adresem wywiadów zachodnich. Ta cena nie wydawała się tak wielka Łukaszowi Cieplińskiemu w zamian za uratowanie życia tylu jego ludziom, których traktował jak sobie powierzonych. Kiedy zorientował się, że Cena, którą jest gotów zapłacić, nie przynosi nic w zamian, że nie ma żadnej amnestii dla jego podkomendnych. Z tej, w cudzysłowie, gry z ubekami się wycofał, co przypieczętowało wielokrotny wyrok śmierci, jaki został na niego wydany. Tak, to pięciokrotny wyrok śmierci, a Bolesław Bierut odmówił mu prawa Łaski. Wcześniej jednak dostał propozycję od Ubeków założenia fałszywego piątego zarządu winu. Tu już zdecydowanie odmówił. Tak, oczywiście. no Ani przez moment to nie mieściło się w jego kodzie postępowania, który wyniósł z domu, ze szkoły II Rzeczpospolitej, z organizacji podziemnej, niestety piąty zarząd główny winu powstanie, złożony wyłącznie z agentów, prowadzony przez Urząd Bezpieczeństwa jako świadoma prowokacja mająca na celu wyłapanie ostatnich zwolenników oporu antykomunistycznego w Polsce. Z tym Łukasz Ciepliński nie miał nic wspólnego. Historia Żywa Dziś bohaterami audycji Historia Żywa są pułkownik już pośmiertnie, pułkownik Łukasz Ciepliński i Jan Karski. Ciekawa jestem, czy panowie mogli się spotkać, czy takie prawdopodobieństwo mogło zaistnieć w ich życiorysach? Sądzę, że była taka możliwość na przełomie 39. i 40. roku, kiedy obaj poruszali się po kurierskich szlakach między okupowaną Polską a Węgrami, ale czy tak było, czy do tego doszło, ja nie potrafię powiedzieć. Łukasz Ciepliński, by dokończyć jego tragiczny wątek, został zastrzelony 1 marca 51 roku razem ze swoimi kolegami z czwartego Zarządu Głównego WIN i przypomnijmy to właśnie w związku z tą egzekucją. Świętujemy 1 marca, Dzień Żołnierzy Wyklętych. Trudno sobie wyobrazić, może obok rotmistrza Pileckiego, drugą bardziej godną, wspaniałą, heroiczną postać, symbolizującą to pokolenie żołnierzy wyklętych od Łukasza Cieplińskiego. Powiedział swoim współwięźniom przed wyprowadzeniem na egzekucję, że będzie trzymał w ustach medalik i w ten sposób będzie można go zidentyfikować po śmierci. Niestety do tej pory jeszcze nie odnaleziono miejsca, do którego wrzucono szczątki wielkiego polskiego patrioty. Ta misja oddania należnej czci temu człowiekowi i wszystkim wartościom, które reprezentował, wciąż jest prowadzona. Wracając do Jana Karskiego. Jan Karski był o rok młodszy od Łukasza Cieplińskiego. Urodził się w Łodzi, właściwie jako Jan Romuald Kozielewski. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie w 1939 roku został zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, uczestniczył także w kampanii wrześniowej, był oficerem dywizjonu artylerii konnej. Po ataku ZSRR na Polskę znalazł się w sowieckiej niewoli, z której się wydostał. Udawał wtedy zwykłego szeregowca, dotarł do Warszawy i rozpoczął działalność konspiracyjną. Ale ja bym chciała zapytać o rok 1942, kiedy to delegat rządu na kraj Cyryl Ratajski zaproponował Karskiemu wyjazd do Londynu w celu przedstawienia tam władzom polskim, także Brytyjczykom, raportu o sytuacji w okupowanej przez Niemców w Polsce, także o tym, co dzieje się z Żydami. Czy to był początek tej najważniejszej drogi życiowej Karskiego, ten rok 1942? Z pewnością tak, choć być może należałoby raczej nazwać ten moment etapem, nie samym początkiem tej najważniejszej drogi, jaką będzie szedł dalej Jankarski, bo pierwszy raport przygotowuje już w końcu 39 roku, drugi w lutym roku 1940. Raport trzeci, który przygotował już sam bez swojego znacznie starszego brata komendanta Policji Państwowej Warszawy w okresie międzywojennym i pierwszego komendanta Policji Granatowej w Warszawie Mariana Kozielewskiego. Ten trzeci raport właśnie z 1942 roku, ostatecznie zredagowany dopiero w końcu tego roku, będzie tym najbardziej znanym. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że swoje alarmujące informacje o sytuacji w Polsce, o sytuacji ludności żydowskiej pod dwoma okupacjami przewozi na zachód jankarski od 1939 roku. Warto może jeszcze i zwrócić uwagę na... Pewną okoliczność istotną w jego karierze dalszej. Karski był wykształconym dżentelmenem. Nie tylko pochodzenie szlacheckie tutaj było ważne, ale także przygotowanie fachowe do roli reprezentanta, dyplomaty kogoś, kto jest gotów rozmawiać z głowami państw. Był bowiem nie tylko. Studentem przed wojną Uniwersytetu Jana Kazimierza i jego absolwentem, gdzie ukończył Wydział Prawa w 1935 roku, ale był także urzędnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako sekretarz biura personalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ta niezwykła szkoła wynikająca z połączenia tradycji pańskich, szlacheckich z tą szkołą specyficzną dyplomatycznych manier będzie bardzo ważna i będzie zawsze uderzała potem tych, którzy stykać się będą z Janem Karskim. Wcielenie platońskiej idei dżentelmena, tak na niego patrzyć będą ci, którzy się z nim zetkną w 1942 i aż do końca jego życia na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Ta specyficzna szkoła, którą reprezentował Jan Kozielewski sprawiła, że jego raport zostanie szybko podjęty i wykorzystany z jego udziałem jako naocznego świadka. Naocznego świadka, ponieważ przedostał się na teren getta warszawskiego po to, żeby na własne oczy zobaczyć co się tam dzieje. W przebraniu wartownika był także w niemieckim obozie tranzytowym w Izbicy pod Lublinem. To miało uwiarygodnić treść tego raportu, raportu nazywanego raportem Karskiego. No może nie tyle uwiarygodnić, ile miało dostarczyć danych samemu Karskiemu, jak naprawdę wygląda życie w getcie, jaki los czeka Żydów w obozach. Karski myślał, że znajduje się już w tym obozie zagłady w Bełżcu. Dotarł tylko przebraniu strażnika do obozu przejściowego w Izbicy niedaleko. Ale tych danych, które miał z własnych obserwacji, śmiałych akcji polegających na wejściu na teren przeznaczony tylko dla Żydów skazanych na zagładę, te dane połączone z innymi danymi, które zbierał cierpliwie wspólnie z bratem, a potem samodzielnie, połączyły się rzeczywiście w relację wstrząsającą i jednocześnie wielostronną. Mówi Jan Karski. Czegoś podobnego nie było w całej ludzkości. Rząd wielkiego cywilizowanego państwa postanawia w sposób naukowy, systematyczny zniszczyć cały pewien naród, całą jedną religię. Tego nigdy nie było. I to co mnie się już wtedy wydawało, a teraz jestem pewny, cała ludzkość i Żydzi nie byli na to przygotowani. Żydzi, którzy już szli do komór gazowych, wielu z nich jeszcze nie wierzyło, że to jest śmierć. I to samo ja sobie wyobrażam, ludzie, których ja spotykałem, szczególnie w Anglii, no to były wielkie rodziny, arystokracja. Lord Cranbourne, Lord Selborne, Sir Richard Law. dla tego rodzaju ludzi, to, co ja im mówiłem, być może, że oni pomyśleli. To jest troszeczkę przesadzone, antyniemiecka propaganda. Bardzo często z raportem Karskiego kojarzymy tylko jeden element. To znaczy doświadczenie Holokaustu, bo to jest oczywiście centralny w tym raporcie element, ostrzeżenie, apel który będzie przekazywał Jan Karski, w końcu osobiście także w rozmowie z prezydentem Rooseveltem, korzystając z poparcia i oparcia o rząd polski, przecież jego misję pełnił i w tym charakterze mógł się spotkać, no, można powiedzieć, z najważniejszą figurą na szachownicy politycznej świata alianckiego w 1943 roku w lipcu. Ta wizja horroru, który spadł na ziemię polskie w 1939 roku obejmowała jednak nie tylko Holokaust. W pierwszych raportach jest również obraz okupacji sowieckiej i tam jest przedstawiony inny obraz położenia Żydów. Żydów, którzy chętnie współpracują, kolaborują z reżimem sowieckim, nad czym ubolewa Karski. Jest także w tym, co zbiera łącznie nazwa, raport Jana Karskiego... Obraz współpracy tragicznej kolaboracji Judenratów z okupantami niemieckimi. To są te jakby schowane może nieco w cieniu, ale także należące do istoty raportu Jana Karskiego, elementy tragedii II wojny światowej, tragedii, która w największym stopniu dotknęła właśnie ludność żydowską. Mówię o tym dlatego, że przy wykorzystaniu materiałów Jana Karskiego, wtedy kiedy Właśnie stanie się on sławny, a tę sławę zyska nie w czasie II wojny światowej, ale 40 lat po niej, kiedy Claude Lanzmann, francuski reżyser żydowskiego pochodzenia, przedstawi swój ogromny sześciogodzinny film dokumentalny, w którym jedną z centralnych postaci będzie właśnie Jan Karski. Z wielogodzinnej relacji Karskiego wybrał tylko drobny fragment mówiący o tragicznym położeniu Żydów, którego Karski był świadkiem i który... Karski wspominał ze łzami w oczach, po prostu nie mógł mówić. Ta scena rzeczywiście zapada w pamięć każdemu, kto widział film szła Kloda Lanzmana. Rzadziej pamięta się o tym, że Karski miał ogromne pretensje do Lanzmana, że ten właśnie tylko tyle zostawił z jego relacji, pomijając inne aspekty. w grudniu 1942 roku 12 państw alianckich potępiło tę masową zagładę Żydów, ale Zachód na raport Karskiego nie zareagował. Jan Karski przez wiele lat to podkreślał i był zdziwiony, że jednak nie udało się poruszyć serc aliantów, mimo pan profesor wspomniał, że w Białym Domu przyjął Karskiego prezydent Franklin Delano Roosevelt. Politycy słuchali go uważnie, jednak nie dowierzali skali zbrodni popełnianej przez Niemców. Czy tak tłumaczyć ten brak reakcji, że nie dowierzali, czy nie chcieli podjąć działań tak jak pani powiedziała, w istocie już w grudniu 42 roku zebrane między innymi od Karskiego informacje, które weszły w skład szczegółowego raportu, jaki podpisał ambasador, a później minister spraw Zagranicznych w rządzie Rzeczpospolitej w Londynie, Edward Raczyński, został przedstawiony wszystkim przywódcom państw alianckich i to był pierwszy taki mocny sygnał, dowód, bardzo bogato udokumentowany materiał, że dzieje się coś potwornego, coś na co trzeba zareagować, co trzeba w miarę możliwości zatrzymać. I w ramach tej misji właśnie 28 lipca Karski będzie przyjęty przez Franklina Delano Roosevelta, ale przyjmą go także inni, najwyżsi przedstawiciele i środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych i sekretarz stanu Cordell Hall i bardzo wpływowi dziennikarze. Brak rzeczywistej reakcji z ich strony jest istotnym oskarżeniem pod adresem tych sił politycznych, kół medialnych i także środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych, że nie zrobiły wszystkiego, co można było, aby przynajmniej spróbować zatrzymać, ograniczyć toczący się już Holokaust. Przypomnijmy, że Karski proponowałby... Zbombardować linie kolejowe prowadzące do obozów, żeby przez te akcje zakłócić logistykę aparatu śmierci, żeby próbować dokonać zrzutów broni, czy dostarczyć po prostu środków obrony Żydom, którzy gotowi byliby się przecież bronić wtedy, jak tego dowiodło bohaterskie powstanie w getcie. Niestety żadna z tych propozycji nie zetknęła się z pozytywną odpowiedzią Co więcej trudno nam sobie to wyobrazić Ale w 1943 roku nie było w Hollywood chętnych Do nakręcenia filmu na temat zagrożenia Żydów zagładą Mówię trudno nam to sobie wyobrazić Bo wiemy jak ważnym punktem tysięcy dosłownie Produkcji filmów fabularnych Stał się ten temat później Ale wtedy głos Karskiego naprawdę był głosem wołającego na puszczy Dlaczego? Pani pyta Myślę, że powody były prozaiczne Wymagałoby to bardzo ryzykownego wysiłku militarnego, wiążącego się z dodatkowymi ofiarami i zaangażowania tych sił, środków brytyjsko-amerykańskich pod wyraźnym hasłem pomagamy Żydom najpierw i przede wszystkim. Czy społeczeństwa demokratyczne brytyjskie i amerykańskie byłyby gotowe zaakceptować takie hasło? Dziś trudno zadać takie pytanie, ale ono wtedy jak najbardziej przychodziło do głowy przywódcom demokratycznym tych krajów. Życie naszych chłopców, czyli amerykańskich, brytyjskich jest najważniejsze. Ryzykowne operacje, które nie wiadomo, czy przyniosą skutek, powinni ocenić najpierw wojskowi, a wojskowi mówią, że są one zbyt ryzykowne. Tak w skrócie można oddać podstawy tej biernej, a właściwie negatywnej reakcji na raport karskiego. I oczywiście ten element, o którym pani powiedziała: niedowierzanie. Polacy pewnie jak zwykle zmyślają, przesadzają. Przecież Niemcy nie są aż taki barbarzyńcami. Owszem Hitler mówił coś o swoich antysemickich planach, ale przecież to po prostu niemożliwe. Polacy na pewno znowu zmyślają jak zwykle. To bolesne doświadczenie, które nieraz spotykało polskich świadków nie tylko w sprawie zagłady, ale także w sprawie nieludzkiej ziemi jaką stworzyli Sowieci. Jankarski przez całe życie miał w sobie ten żal, że alianci nie podjęli żadnych działań. Po II wojnie światowej został na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Tam podjął studia z zakresu nauk politycznych. Obronił doktorat na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie i tam wykładał stosunki międzynarodowe i teorię komunizmu. A wśród jego studentów znalazł się między innymi późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Bill Clinton. Świat docenił Jana Karskiego wiele lat później. Sława w pewnym sensie przyszła dopiero później, choć słowo sława w przypadku Jana Karskiego nie jest dobre, bo był człowiekiem bardzo skromnym. Pan profesor wielokrotnie wspomniał, nazwał go gentlemanem. Rzeczywiście, jeśli dzisiaj odwiedza się ten najbardziej elitarny uniwersytet na peryferiach Waszyngtonu, bardzo pięknych, Georgetown, to można zobaczyć przed główną siedzibą uniwersytecką mały pomnik założyciela zakonu jezuitów Ignacego Loyoli, bo to jezuicki uniwersytet, właściwie bardziej okazałą śliczną ławeczkę Karskiego, oczywiście odlaną z brązu, na której siedzi postać owego eleganckiego, zawsze od stóp do głów dżentelmena Jana Karskiego. To jest symbol tej późno przychodzącej sławy. Tę sławę przyniósł mu dopiero film Shoah. Nagrywał relacje Karskiego w 1978 roku, Lantzman, ale zmontowanie filmu, przygotowanie go zgodnie z koncepcją Lantzmana, który wbrew nawet wielu obrazom, które zawarte są w tym filmie, sam chciał zinterpretować ten ogromny obraz jako jedno wielkie oskarżenie pod adresem Polaków, tak jakby to Polacy byli głównymi sprawcami Holokaustu. To oczywiście wstrząsnęło także między innymi Karskim, który czuł się częścią tej dotkliwej manipulacji. Karski dostrzegał elementy antysemickie w postawach części marginesu społeczeństwa polskiego, bardzo mocno z nimi walczył, ale wiedział też, jak bolesnym i nieprawdziwym oskarżeniem jest to, które sformułował Landsman, wykorzystując między innymi fragmenty jego Karskiego relacji. Ten konflikt, jeśli można tak powiedzieć, przetrwał po śmierci Karskiego, francuskiej autobiografii Karskiego, no, zderzył się z Landsmanem w 2010 roku w bardzo ostrej polemice właśnie wokół tych spraw, tych kwestii. Wracając jednakże do... Roli, jaką Karski odgrywał po wojnie, to była to rola przede wszystkim profesora historii stosunków międzynarodowych, był znany ze swoich publikacji, ta pierwsza, bardzo ważna, poświęcona jeszcze Polskiemu Państwu Podziemnemu, bardzo ciekawa, bardzo popularna, no ale potem te najważniejsze związane już ściśle z dyplomacją, w tym jego wielka monografia. Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945, która ustabilizowała jego pozycję akademicką, profesorską właśnie w Georgetown. Związany z polą nireńską, polsko-żydowską tancerką i choreografką, Kobietą niezwykle mocno dotkniętą traumą Holokaustu, jej najbliżsi zginęli, tym bardziej jakby przeżywał wszystkie kłamstwa, manipulacje lub też przemilczenia, próby umniejszenia znaczenia Holokaustu. To stała się rzeczywiście jego najważniejsza misja, mówić prawdę o Holokauście. Ta misja nasila się, jeśli można tak powiedzieć, ponownie w ostatnich latach jego życia, kiedy otrzymuje tytuł sprawiedliwego wśród narodów świata, kiedy otrzymuje więcej honorowe obywatelstwo państwa Izrael, kiedy staje się ambasadorem sprawy pamięci o Holokauście. Jan Karski zmarł w 2000 roku w Waszyngtonie, pułkownik Łukasz Ciepliński prawie pół wieku wcześniej. Jakie przesłanie pozostawiają nam na przyszłość? Z jednej strony gorzkie, wciąż jeszcze gorzkie, bo jak powiedziałem do tej pory nie udało się oddać honorów doczesnym szczątkom pułkownika Cieplińskiego. Wciąż jeszcze komunistyczni zbrodniarze triumfują nad nim w ten sposób. Ale ta misja trwa, ta misja, której służył pułkownik Ciepliński. Misja polskiego patriotyzmu, obrony wartości niemierzalnych. W inny sposób, ale przecież także wartościom niemierzalnym i także związanym z najszlachetniej pojmowanym polskiemu patriotyzmowi służył Jan Karski. I tu jest Także kropla goryczy. Pośmiertnie przyznany mu medal wolności najwyższe odznaczenie Stanów Zjednoczonych związany był znów z opluciem pamięci polskiej przez prezydenta amerykańskiego, który wręczając ten medal na ręce ministra Rotfelda pośmiertnie Karskiemu użył określenia polskie obozy zagłady. I tu widać, że jest pewna misja do spełnienia, misja, której najlepszym ambasadorem, patronem może raczej tak powiedzmy, jest Jan Karski. Misja prawdy o Holokauście i tej bolesnej, i tej, z której możemy być dumni. Historia żywa